RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiejsza audycja ma tytuł Bong i piłka Witam za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish Jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Dzisiaj mam chęć przeczytać wam bajkę Hansa Christiana Andersena Bong i piłka Myślę, że bajki Hansa Christiana Andersena przetłumaczone są na wszystkie języki świata, więc z łatwością znajdziecie tłumaczenie tej bajki na swój język ojczysty. Ale dzisiaj zapraszam Was na tę bajkę po polsku. Jeśli macie chęć, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie bajki Bąk i piłka. Bąk i piłka leżały w drewnianym pudełku z innymi zabawkami. Bąk powiedział do piłki: Czy nie chciałabyś się ze mną ożenić? Ponieważ i tak mieszkamy razem w tym pudełku. Ale piłka, która była oszyta safianem, nie raczyła mu nawet odpowiedzieć. Nazajutrz chłopczyk, właściciel zabawek. Obejrzał zepsutego trochę bąka Usiadł na ziemi Wyjął pudełko z farbami Pomalował go na żółto i czerwono Umocował lepiej sztywcik mosiężny po środku I bąk błyszczał jak złoto Kiedy go nakręcił i puścił na podłodze Spojrzyj na mnie Rzekł bąk do piłki czy widzisz, jak wspaniale wyglądam? Cóż ty na to? Może byśmy się dziś ożenili? Albo choć zaręczyli? Pomyśl, czy można dobrać lepszą parę? Ty skaczesz, a ja tańczę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. I szczęśliwszych małżonków nie znajdziesz, na całym świecie Tak myślisz Odpowiedziała dumnie piłka A czy wiesz Do kogo mówisz? Zrobiono mnie Z safianowych pantofli Pana radcy Takich miałam rodziców A wewnątrz mam Korek hiszpański a mój krążek jest machoniowy Odparł Bong I sam burmistrz mnie wytoczył na swojej amatorskiej tokarni Nie dotknęła mnie ręka rzemieślnika Pochodzę z najlepszego domu w całym mieście Czy ci tylko można wierzyć? Zauważyła piłka wahająco Bodajby mi pękł sznurek. Bodajbym się więcej nie ruszył z tego miejsca, jeżeli kłamie. Pięknie umiesz się bronić, rzekła piłka, ale nie mogę. Doprawdy, nie mogę. Jestem prawie zaręczona z Jaskółką. Ile razy? Podlecę w ogrodzie w powietrze Zawsze wysuwa małą główkę z gniazdka i pyta Czy się zgadzasz? Zgodziłam się w głębi hiszpańskiego korka I uważam to za dane słowo Więc widzisz, nie mogę Ale ci przyrzekam zawsze pamiętać o tobie to mi wiele pomoże. Mruknął Bong, urażony, i odtąd nie rozmawiali z sobą więcej. Pewnego dnia chłopczyk wziął piłkę z pudełka. Bong widział, jak wysoko wzleciała w powietrze jak ptak prawdziwy. W końcu zniknęła mu z oczu gdzieś w górze. Potem Spadała na dół Ale ile razy dotknęła ziemi Wzlatywała znowu Nie wiadomo Czy z tęsknoty do jaskółki Czy dlatego, że miała Hiszpański korek wewnątrz Dziewiąty raz Jednakże podrzucona Piłka wzleciała Niezmiernie wysoko I nie wróciła więcej Chłopczyk Szukał jej długo. Nareszcie zaprzestał. Wiem ja dobrze, gdzie ona? Szepnął bąk z westchnieniem. Dostała się na pewno do gniazda jaskółki. Pobrali się i są szczęśliwi. Im więcej myślał o tym, tym więcej żałował, że stracił piłkę którą kochał coraz bardziej. Kochał właśnie dlatego, że jej dostać nie mógł. Pogardziła nim taka lekka, taka piękna, z safianowych pantofli pana radcy. Zdrów był jednak z tą miłością i kręcił się szybko. Ile razy puszczono go na mocnym sznurku? Tylko piłka w marzeniach wydawała mu się Coraz piękniejszą. Kilka lat upłynęło mu w takiej tęsknocie. Zestarzał się. Wtedy pozłocono mu krążek i był znowu tak piękny, że sobie trudno wyobrazić. Tańczył wybornie. Brzęczał głośno i wesoło. Wszyscy go podziwiali. Lecz raz sznurek się zerwał Bąk podskoczył w górę I zniknął Szukano go dookoła Zaglądano nawet do piwnicy Nadaremnie Gdzież się schował? Nikt nie zgadł, że wpadł do śmietnika Gdzie leżał między głąbami kapusty I starym gruzem który wyrzucano z rynny. No, pięknie się ubrałem, mruknął z niezadowoleniem. Leżeć pomiędzy podobną hołotą. Za parę dni będę wyglądał jak ona. Obedrą ze mnie złoto. Straszne rzeczy. To mówiąc, spojrzał zezem na głąb kapuściany z szeroką szczerbą w boku. I na jakiś dziwny, kulisty przedmiot Przypominający zwiędłe, przegniłe jabłko Ale nie było to jabłko Tylko stara piłka Która przez długi czas leżała w rynnie Skurczyła się i zgniła od wilgoci Dzięki Bogu, że przecież jest tu ktoś z kim można porozmawiać przyzwoicie Rzekła piłka Przyjaźnie patrząc na złocony krążek Jestem właściwie zrobiona z safianu Piękne rączki mieszyły Wewnątrz mam hiszpański korek Choć to dziś trudno poznać Byłam niegdyś prawie zaręczona z jaskółką ale wpadłam do rynny i przez pięć lat cierpiałam tam okropne męki. Pięć lat dla młodej piłki to bardzo długi przeciąg czasu. Bong nic nie odpowiedział. Leżał teraz cichuteńko i myślał o swojej miłości. Tak, nie mógł wątpić. To ona. Ta sama Jego ukochana piłka Ale któż by ją poznał dzisiaj? Wtem służąca ze śmieciami Przyszła do śmietnika I spostrzegła złocony krążek Bąk, bąk się znalazł Zawołała głośno I wyjęła go spośród niewłaściwego otoczenia Na piłkę nie zwróciła najmniejszej uwagi. A co gorsza, bąk wierny przestał odtąd myśleć o niej i nie wspominał nigdy o swojej miłości. Trudno być stałym, jeśli ukochana przeleży pięć lat w rydnie i cierpi tam okropne męki. A do spotkania w śmietniku lepiej się zawsze nie przyznawać. Tak kończy się bajka. Jeśli spodobało Wam się, jak czytam bajki Hansa Christiana Andersena, napiszcie do mnie. Chętnie poczytam Wam jeszcze, jeśli macie chęć słuchać bajek po polsku. Zapraszam na moją stronę realpolish.pl Zapraszam na moją stronę na Facebooku i zapraszam na mój kanał na YouTube. Proszę, piszcie do mnie, chętnie odpowiem na każde wasze pytanie. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl